Naszym rozmówcą jest pan Jeremi Wałek, firma Lima Ground Polska. Przed chwilą otrzymał pan z rąk raportu rolnego Medal Firmowy Hitroku 2017 za konkretną odmianę. Bardzo dziękuję za tę nagrodę. 31-233, następca znanego wszystkim od lat strawnego Piegusa, czyli odmiany 30-238 w tym roku um, sprzedajemy już tą odmianę, w drugim roku sprzedaży y, sprzedaż nasza osiąga już tysiące hektarów, czyli powiedzmy sobie jak w roku 2016 siew y, sprzedaliśmy na 200 hektarów, w tym roku y, sprzedamy no, 3-3,5 tysiąca hektarów, to jest bardzo, bardzo dobry wynik, no i oczywiście za rok następny chcemy tę sprzedaż podwoić, bo popyt jest na tą odmianę, jest to następca Piegusa, a ludzie pamiętają Piegusa z dobrych stron, dlatego ufają firmie, że to jest kontynuacja dlatego ją kupują. Firma Limagran nie tylko sprzedaje nasiona, ale również prowadzi szeroko pojęte konsultacje dla rolników dotyczące uprawy zarówno na ziarno, jak i na kiszonkę. Czy mógłby Pan się podzielić obserwacjami i wnioskami, które Państwo jako Limagran dokonujecie, czy obserwujecie podczas wizyt w gospodarstwach, czy podczas rozmów z rolnikami? Jakiego typu dobre rzeczy rolni tworzą i co się niedobrego dzieje z tym, co Wy pokazujecie jako dobre, a oni niestety no z przyczyn od Was niezależnych no w jakiś sposób powodują, że nie jest to tak, jak by mogło być. Już od lat przytaczamy rolnikom, informujemy, uczymy, co to jest nasz program Strawny Kiszonek, LGNA, Animal Nutrition, prawda? Więc jak mówiłem rok temu, bo te nasze spotkania to już przechodzą do tradycji i bardzo się cieszę, że tak jest, bardzo stawiamy na ten program kiszonk kiszonkowy, dlatego że no, duży jest potencjał jeszcze w Polsce, który mamy do zagospodarowania w kiszonkach. I, i program ludzie nas kolosalnie dla nas ważny. W tym roku już schodzimy do tej najniższej linii, że tak powiem, czyli na pierwszą linię frontu i badamy silosy. Silos to jest to, czym rolnicy zamierzają skarmić krowy, czyli kiszonka kukurydzy. I muszę panu powiedzieć, że mimo kosztów, które ponoszą na nasiona, na maszyny i na inne rzeczy, no, wyniki są po prostu bardzo niedobre. No Już nie chcę mówić zatwarzające. I to trafia się w małych i zarówno w dużych gospodarstwach. Prawda? Czyli jakość silosów, co jest podstawą żywienia, jest, jest niedobra, bo my badamy silos pod względem gęstości, temperatury, kwasowości, rozdrobnienia ziarna. To są takie podstawowe parametry. I muszę Panu powiedzieć, że no jeżeli się tego silosu nie przygotuje dobrze, a nasi ludzie chodzą tam, jako jedyni w Polsce, jako jedyną firmą jesteśmy, którzy tak po tych silosach chodzimy, przebadaliśmy tych silosów już setki, ponad tysiąc. I, i, i wchodzą ze specjalnym sprzętem, biorą próbki, nas, na, badają, prześ, y, przesiewają przez sita, badają koncentrację energii, badają te wszystkie parametry, o których Panu mówiłem i muszę Panu powiedzieć, że no, niewiele, niewiele procent, około 10% tych silosów spełnia wszystkie nasze oczekiwane parametry, które się potem przekładają na zdrowotność zwierząt i produkcję mleka. A przecież ja już rok, rok temu mówiłem o terminie zbioru, prawda? Że termin zbioru musi być optymalny z tego względu, że wtedy dojrzałość skrobi i sprawność włókna ma najlepszy, najlepszy stosunek. Parametry są te w stosunku najlepszym. I tu jest też problem w, w tym właśnie, że te terminy nie są przestrzegane do końca. No już nie mówię o gęstości ubicia, nie mówię o innych rzeczach. Czyli to wszystko, w co rolnik inwestuje, to te nasione są drugie, po prostu finalnie nie daje takich efektów, jak oczekujemy ze względu na zaniedbania, których nie rozumiem. Ja rozumiem, że nie ma wiele, że, że jest pościg za, kiedy przychodzi czas żniwa kiszonkowe, tego sprzętu jest brak. I rolnicy stoją w kolejkach, po, żeby wynająć prawda? Ta sieczkarnia, ci usługodawcy nie do końca dobrze robią tą swoją pracę. Chodzi mi tu o, o, o rozdrobnienie ziarna, prawda? bo to musi być rozdrobnione, żeby, żeby krowa mogła to sprawić, jak i y, długość y, sieczki. Bo to powinno być, sieczka powinna być cięta gdzieś na, na około na pół centymetra, prawda? Tak nie jest. To jest wszystko szybko, to jest wszystko za szybko, niedokładnie. I potem mamy taki efekt, jakie mamy. Jakie mamy. Pieniądze idą w błoto. Promujecie państwo program eksperta kiszonkowego, wspólnie z kilkoma firmami z otoczenia rolnictwa. Są to firmy zajmujące się środkami ochrony roślin, są to firmy związane z nawożeniem, są to firmy związane z techniką rolniczą, plus wasza firma, która zajmuje się nasiennictwem, czyli nasiona kukurydzy. Kogo obejmuje ten program i gdzie można was zobaczyć, gdzie, gdzie będziecie prezentować swoje pokazy w tym roku, ja dokładnie nie, nie znam jeszcze lokalizacji, natomiast będziemy to robić na pewno w całej Polsce. Paręnaście lokalizacji. Robimy to z firmą BSF, John Deere i Adop, czyli tak jak Pan powiedział, chemia rolna maszyny rolnicze i nawożenie, tak? No i my jako firma nasienna jedyna jesteśmy w tym programie. Na pewno będziemy robić to na terenie całej Polski. W tej chwili nie jestem Panu w stanie powiedzieć, gdzie to będzie, ale niebawem takie ogłoszenie, taka informacja będzie i wszyscy zainteresowani będą o tym wiedzieć. Średnio powiedzmy sobie, to są setki ludzi, którzy oglądają ten program, bo są szkolenia zimowe, potem są szkolenia już na polu, przy konkretnych odmianach, żeby rolnicy mogli dotknąć, zobaczyć spojrzeć na tą roślinę, bo to daje największe efekty. Także będziemy to robić, kontynuujemy. Odnośnie lokalizacji informacja na pewno dotrze w odpowiednim czasie, już niebawem, gdzie to będzie.